Jest dziewiętnasta. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności: Jedynki Anna Kowalczek. Czarne chmury nad światową gospodarką. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniża prognozę globalnego PKB. Zamieszanie wokół europejskiego nakazu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega, że konflikt na Bliskim Wschodzie poważnie zagraża światowej gospodarce. W najnowszym raporcie fundusz obniżył prognozę wzrostu globalnego PKB i podwyższył oczekiwania inflacyjne. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakłada, że przy sprzyjającym scenariuszu, ograniczonym czasie trwania i skali konfliktu globalna gospodarka urośnie w tym roku o 3,1%. Augustyna. Jak podkreślają gospodarze, to nie tylko wydarzenie ważne dla katolików, ale także znak jedności i dialogu międzyreligijnego. Przesłanie tej wizyty jest. Radio. Jedynka. Dzisiaj w naszej audycji popularno-naukowej Eureka gościmy pana profesora Marcina Zarembę. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Ukazało się nowe wydanie pańskiej przełomowej, wtedy pisano, pracy Wielka Trwoga, Polska 1090. Wojna światowa się skończyła, oglądamy na filmach czołgi witane kwiatami. No i... Cały naród buduje swoją stolicę. Rzeczywiście...